zacznę od tematu, na który, na który to temat nie ma żadnego slajdu i podzielę się z Państwem może anegdotyczną informacją, że nie bardzo wolno mi na ten temat slajdy prezentować, ten temat jest dosyć delikatny. Jesteśmy w środku pewnego procesu, który ma się zakończyć nabyciem przez firmę China 100% udziałów w Syngenty od oczywiście dzisiejszych właścicieli tych akcji, od dzisiejszych udziałowców. I żeby ten projekt, żeby ten projekt e, wypalił e, zgodnie z planem i harmonogramem, to e, musimy dosyć ostrożnie o nim się wypowiadać. Dlatego ja przedstawię e, kilka najistotniejszych informacji, e, które być może uzupełnia, a być może tylko potwierdzą tę wiedzę na ten temat, którą Państwo już macie, ponieważ no, dosyć duże pokrycie tego tematu było w mediach, a szczególnie w internecie w ciągu ostatnich e, trzech tygodni. Więc zaczynając od tego tematu i uprzedzając moją prezentację o wynikach globalnych, chciałbym potwierdzić, że firma chińska China rzeczywiście złożyła ofertę na zakup 100% akcji firmy Syngenta, oferując 460 tysięcy dolarów za akcję, co w przeliczeniu według kursu z 1 lutego na franki szwajcarskie oznacza 480 franków. Tam zawarta jest jeszcze dodatkowa premia, że tak powiem, 5 franków za zgodę na, na, na, na odsprzedaż tych akcji do nowego właściciela oraz dywidenda w wysokości 11 franków, która też podwyższa trochę wartość tej oferty. Coś, czego w mediach ja do tej pory nie widziałem, natomiast jest to informacja, jest to informacja wewnętrzna z takiego naszego wewnętrznego Q&A, mianowicie jest to trzecia w historii Największa, trzecia największa w historii transakcja gotówkowa, czy też oferta gotówkowa, złożona przez jeden biznes, który chce kupić e, drugi biznes od dzisiejszych właścicieli. Trzecia w historii największa gotówkowa transakcja, 43 miliardy dolarów. suma niebagatelna jak na warunki polskie, pewnie bardziej bagatelna na warunki chińskie, ale w skali światowej, jeśli to jest trzecia, dopiero taka duża, to ilustruje skalę tego przedsięwzięcia. Zresztą mówię to również dlatego, że jak Państwo być może pamiętają, jeśli śledzili Państwo trochę internet na przestrzeni w gruncie rzeczy ostatnich 7-8 miesięcy, Syngenta była przedmiotem oferty ze strony firmy Monsanto, która również oferowała kwoty dużo wyższe niż ówczesna, czy w ogóle, czy również aktualna kapitalizacja, czyli wartość rynkowa firmy. Natomiast oferowała to w połowie z gotówce, a w połowie w akcjach swojej firmy, co. Wartościowo i jakościowo, że biorąc, było znacznie gorszą ofertą niż ta złożona przez firmę China, o której nasza firma poinformowała 3, 3, 3 lutego. Żeby ta transakcja doszła do skutku, musi pozytywnie ją zaopiniować 67% udziałowców w naszej firmie. Taka jest, to wynika ze statutu. Oraz oczywiście. Muszą się wypowiedzieć organy antymonopolowe w różnych krajach, w szczególności w Ameryce, w Szwajcarii, w Unii Europejskiej i nie tylko, w każdym kraju praktycznie. Ponadto musi się pozytywnie na ten temat wypowiedzieć jedna szczególna instytucja, to jest Amerykańska Komisja do Spraw Inwestycji Zagranicznych w Stanach Zjednoczonych. I czy tak się stanie w sposób bezszmerowy, czy stanie się to z pewnymi obręczymi, tego na dzisiaj nie wiemy. Wydaje się, że bez pewnych tak zwanych divestmentów, czyli też, czy to znaczy bez pozbycia się e, pojedynczych składników tego kupowanego majątku może się nie obejść, ale na ten temat dzisiaj wiedzy nie ma. E, firma działająca w porozumieniu z nowym potencjalnym właścicielem e, informuje, że te rzeczy były wzięte pod uwagę, te rzeczy były w bardzo dużym stopniu e, Testowane z tymi instytucja, instytucja, instytucjami antymonopolowymi, łącznie z tą amerykańską e, komisją do spraw inwestycji zagranicznych i że to powinno przejść e, bez większych problemów, ale jak to będzie w szczegółach, to się to okaże. Czyli e, podsumowując, transakcja jest jak gdyby e, zaanonsowana i cieszy się absolutnym poparciem ze strony zarządu i jak sądzę większości udziałowców firmy Sligenta. Ze względu, na, ze względu na wysoką wartość, którą dzisiejsi udziałowcy osiągną w stosunku do dzisiejszej kapitalizacji firmy, ale również ze względu na to, że w odróżnieniu od ofert poprzednich te, te zaproponowane kwoty oznaczają, jak gdyby, oznaczają docenienie wartości, docenienie strategii, docenienie przyszłej wartości firmy, w sensie e, tej oferty, którą ona ma dziś, e, tej oferty, która jest w rozwoju i tej strategii, która jest realizowana. Warunkami, e, warunków tej transakcji jest jeszcze kilka, przy czym są to teraz, teraz chciałbym skupić się na warunkach, które zostały wynegocjowane między Syngentą a ChemChina. I te warunki między nimi są takie, że odnoszą się do tego, że siedziba firmy pozostanie w Szwajcarii. Firma się w dalszym ciągu będzie nazywać Syngenta. Firma w dalszym ciągu będzie realizowała strategię, którą do tej pory realizowała. Ma zamiar firma w nowych rękach zachować wszystkie swoje standardy e, polityki, sposoby postępowania, compliance, czyli zgodność e, ze standardami, z przepisami, jak również e, niektóre e, istotne projekty. Mianowicie m.in. Good Growth Plan, o którym mówiła Wawerek prawdopodobnie rok temu, o którym dzisiaj będzie mówić. Natomiast jest to nasz taki plan, który odnosi się nie tylko do bezpośredniej sprzedaży, ale odnosi się do pewnych inicjatyw e, zmierzających do podniesienia produktywności, zmierzających do e, zabezpieczenia bioróżnorodności, do jak gdyby... E, sustainable to jak się mówi e, po polsku? idących w kierunku, idący w kierunku zrównoważonego, e, zrównoważonego rolnictwa. I ten program również pozostaje w mocy. I to jest warunkiem, czy to, to jest też elementem e, negocjacji, które miały miejsce między Kemczajna a Syngenta. I China potwierdza, że to wszystko będzie realizowane w rozmiarze, czy w sposobie dotychczasowym. Teraz, czy e, jest rzeczą zupełnie normalną i naturalną, że skądinąd państwowa firma chińska kupuje prywatną, czy też... E, o rozproszonym akcjonari akcjonariacie firmę szwajcarską. No być może natur najbardziej naturalną rzeczą to nie jest, natomiast trzeba pamiętać o tym, że biznes chiński, a w szczególności również firma e, ChemChina, kupowała na przestrzeni ostatnich 10 lat e, szereg e, innych przedsiębiorstw, żeby wymienić tylko jedno z naszej branży, firmę Adama, którą kupiła w 2011 roku 60% akcji za bodajże tam 2,6 miliarda dolarów. Jest też właścicielem firmy Pirelli, e, włoskiej, producenta opon. A e, sięgając szerzej, i to chciałbym e, wspomnieć e, przy okazji wiarygodności tej informacji, e, że siedziba zostaje w Szwajcarii, polityka, strategia firmy zostają, takie jak były e, ludzie. Nie będzie tam żadnych planów, że tak powiem, zwolnień czy, czy redukcji załogi. Zarząd firmy pozostaje w dotychczasowym składzie. I dla przykładu chciałbym się podeprzeć, e, czy dla podparcia się chciałbym użyć przykładu firmy Volvo, którą Państwo pewnie e, wszyscy znają z nazwy, niektórzy znają, bo użytkują e, i samochody. Volvo lat temu kilka było w zapaści finansowej totalnej i biznes ani szwedzki, ani europejski nie kwapił się, żeby to Volvo przy życiu utrzymywać. Kupili to Chińczycy. I co się stało na dzisiaj? Na dzisiaj widzą Państwo, że w reklamach Volvo na temat wielu nowych modeli, które w tej chwili w sposób nieprzerwany wręcz dostarczają na rynek, jest szwedzka flaga i jest dopisek wyprodukowany w Szwecji. Czyli chiński właściciel nie spowodował niczego, żeby to się stała firma chińska, która straciłaby, nie wiem, te same swój wizerunek czy pewne standardy jakościowe czy swoją politykę, tylko zostało to Volvo w rzeczach najlepszych, które Volvo zawsze miało, natomiast jest właścicielem, jego właścicielem jest, jest firma chińska, tak jak naszym właścicielem, jeśli wszystko dojdzie do skutku, tak jak jest planowane, będzie firma Kenczajna.